Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Dark Soulsach. Gdy spotkasz takiego w pokoju, zazwyczaj będzie bossem. Siema kot, co tam? Widzę, że też oglądałeś dzisiaj egzejwiera Anioła Zbuntowanego. Tak. Cieszę się bardzo, że postanowiliśmy założyć fanklub Xavier'a Zbuntowanego Anioła, bo wiesz... To jest, to jest w ogóle serial, w którym ja odkryłem zaskakujące pokłady głębi. Nie wiem, czy kojarzysz taki serial, bo jest teraz co prawda dosyć popularny, ale mogło cię ominąć. Nazwy. Nie mów, nie mów. Nie, nie, nie, nie, nie. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Ja chcę się denerwować. No dobra, dobra. To słuchajcie, jeśli kojarzycie popularne seriale animowane, które firmowane są tym, że są takie dojrzałe i do dorosłych i ola Boga, ale głębia, to, to przestańcie je oglądać. Chyba, że bardzo Wam się podobają, to oglądajcie dalej, ale jak skończycie, to obejrzyjcie sobie exejera zbuntowanego anioła. Myślę, że będzie to zaskakująco dobra inwestycja czasu, a ty co sądzisz? To powiem ci, że siódmego odcinka już nie zakończyłem. <grym> tak mi się znudziło. Oj, oj. Chyba nie mam ochoty wracać. Oj, oj, oj. Ale co duchowo przeżyłem, to moje i nikt mi tego nie odbierze. <grym> no dobra, dobra. Inboxy i Frame, odcinek 29. Ja jestem Hirio. A ja jestem Kot. Oh. No to Kot, co masz dla nas? Mamy bardzo ważny tydzień dla świata bijatyk. Mm -hmm, Ale mm -hmm. nie o tym. <laughs> Ale wow. rozmyliłem. Steel got wow. Słuchajcie, w tym miesiącu, na początku miesiąca tak albo pod koniec sierpnia wyszła gra, która się nazywa Absolver. Mhm, uh znam. -huh. Mogliście o niej słyszeć, bo wymieniliśmy ją kiedyś wśród, czytaliśmy jakąś listę dziesięciu indie bijatyk, na które należy zwracać uwagę. Mhm. Uh -huh. no e, czym Absolver się sprzedawał? Otóż jest to gra, w której każdy tworzy zestaw ciosów swojej postaci od zera. W sensie, że masz jakby listę ciosów tam w tej chwili grze jest chyba czteryst... Nie, nie, to za dużo. Na pewno nie czterysta. No w każdym razie kilkaset ciosów jest w grze. Mhm. I zdobywamy je wraz z postępami w grze i dowolnie układamy sobie z nich listy ciosów naszej postaci. To jeszcze tylko, żeby było jasno w jaki sposób to układanie się odbywa? No, podpadasz sobie w dowolnym momencie zatrzymujesz grę, odpalasz tryb medytacji i masz listę, masz mi sloty na cioski i wkładasz je. O, oh, okej. Okay. Trochę więcej o tym opowiem, no, bo chcę jeszcze bardziej zarysować, bo gra jest w strukturze, to jest open world, z widokiem z zapleców, w którym sobie biegamy po świecie i walczymy sobie z przyciemnikami kontrolowanymi przez AI. Gra ma też taki bardzo modny projekt, Tryb online, w którym przeciwnicy mogą, nie, nie, po prostu inni gracze mogą w każdym momencie do nas dołączyć i są wręcz przypadkowo z nami parowani. Tak jak to było w Journey na przykład, że nawet nie dowiadujemy, nie, skłamałem, dowiadujemy się o tym, że jakiś gracz dołącza do naszej sesji, ale to tyle. Aha. Nie jest tak, że od razu musimy, nie wiem, jakoś z nim rozmawiać czy coś, czy wspólnie koopować albo bić się, tylko po prostu w tym świecie jest. A jak już go spotkamy, to wtedy dopiero możemy zdecydować, czy chcemy na przykład wpakować mu kopa w plecy, czy może na przykład chcemy go wyzwać na taki bardziej sankcjonowany pojedynek, czy może chcemy się razem zebrać w grupę i razem bić AI, żeby je bić. Aha, czyli to, no, tak chyba trochę bardziej to już przechodzi w ten soulsowy scenariusz, czy, czy jednak jest ograniczona ta interakcja między graczami. Faktycznie możesz stwierdzić, że o, jest drugi gracz, to od razu go zbije, czy jak? Możesz. A, okay, najbardziej. Okay. Nawet jeśli jesteś z nim w drużynie, to i tak możesz go dalej bić. Uh -huh. Po prostu w pewnym momencie, nawet wiesz, przypadkowo, albo nie, przypadkowo, jak wolisz. Ale generalnie nie ma w tej grze za bardzo powodu, żeby to robić. Dostajesz z tego trochę expal, to tyle. Uh -huh. Raczej pojedynki z innymi graczami odbywa się dla nie wiem, jakiejś tam satysfakcji, frajdy, tego typu rzeczy. Uh -huh. Oprócz tego jest też taki normalny matchmaking, w którym już się yy, Normalnie wyszukujemy sobie przeciwników, jesteśmy wrzucani na arenę, jeden na jeden, na oddzielnej jakby instancji, nie ma tak, że ktoś może nam przybiec i przeszkadzać, nie możemy też sobie z niej zwyczajnie uciec, tylko no musimy się bić aż do wygranej, tam do trzech rund. Uh -huh. No i co, gra ma taki system, który oparty jest o postawy. Nasza postać zawsze może stać albo przodem do przeciwnika, albo plecami i w obu tych postawach ma wariant albo lewo nożny, albo prawo nożny. nożny? Aha, w sensie, która noga jest wysunięta? Dokładnie tak. Okej. Okay. I nasz zestaw ciosów oparty jest o to, w jakiej znajdujemy się postawie. Mamy dwa przyciski, atak podstawowy, atak alternatywny i po prostu, kiedy układamy tą listę ciosów, to dla każdej konkretnej pozycji, czyli tam nie wiem, stanie plecami lewa noga do przodu, wybieramy, że ok, tutaj będzie ten cios. Przy czym ciosy mają ograniczenia takie, że mogą być tylko... Yy, dany cios może być użyty tylko stając plecami albo przodem. Mhm. Natomiast to, która noga jest wysunięta, nie ma znaczenia. Nasza postać sobie przeskoczy na drugą, jak trzeba. Natomiast każdy cios ma też z góry ustalone, w jakiej pozycji nas zostawi w momencie, kiedy go wykonamy. Mhm, robi się ciekawiej. Więc, no bo naturalnie, no jak, w, nie wiem, robimy kopniaka z półobrotu prawą nogą, no to naturalne, że nasza postać stanie plecami z prawą nogą wysuniętą do przodu i wtedy, a nasza postać ma wtedy zapamiętane jakby w tej naszej listy ciosów, ma ustalone jakie z kolei ciosu może wykonać z tej pozycji. Więc to układanie list swojej listy ciosów to jest taka trochę zabawa w to, żeby kombinować, że na przykład o, po tym ciosie tutaj na przykład tuże jakiegoś szybkiego ciosu, a po nim będę miał do wyboru na przykład jeden mocny cios i jeden też inny szybki i taka dalej zabawa. Do tego dochodzi też fakt, że e, podstawowe ciosy mają sekwencję, czyli że jakby jak mamy na liście, mamy tą swoją listę, to mamy po kolei, jak zaczynamy powiedzmy stoimy przodem, prawa noga wysunięta do przodu, mamy jeden cios alternatywny, ale w kolumnie z, dla ciosów podstawowych mamy trzy jakby pola. Najpierw wybieramy pierwszy cios, który robimy, potem drugi cios, który robimy w ramach danej sekwencji i trzeci. I jakby więc w tym momencie, jeśli dopóki ta sekwencja trwa, to nie możemy zrobić na przykład ciosu, który mamy przypisany do, nie wiem, podstawowego ciosu przypisanego do innej postawy, w której nas zostawia jakby ta sekwencja, ale alternatywne możemy sobie przerwać. No i możemy też po prostu pozwolić, żeby jakby sekwencja się skończyła i wtedy wykonać faktycznie ten cios dla danej postawy. Więc to nam jakby dodaje trochę opcji, ale jednocześnie opcji, do których nie mamy zawsze dostępu, no bo musimy, żeby jednak mieć dostęp do tego ciosu, to musimy najpierw wykonać inny, konkretny. Aha. Więc A skąd bierzemy ciosy? Ciosy bierzemy w ten sposób, że uczymy się ich spotykając się z nimi w walce. Więc, nie wiem, biegamy sobie po świecie, widzimy, że jakiś AI, przeciwnik ma takie fajne kopnięcie, to stwierdzamy, okej, okay, to ja chcę się go nauczyć, więc za każdym razem, kiedy zablokujemy to kopnięcie, albo wykonamy przed nim unik, albo inną akcję defensywną, mamy tutaj na przykład pary dodże jakieś, ciosy pochłaniające. To jest taki standard bijatykowy. To A. pochłaniamy albo właśnie kiedy wykonamy jakąś akcję defensywną to wtedy szybciej uczymy się tego ciosu jakby słupek poznania tego ciosu szybciej się przesuwa w górę, znaczy tam do przodu uh -huh. pasek. Przy czym, żeby zapamiętać to doświadczenie zdobyte w walce to musimy wygrać walkę. Więc nie jest tak, że dajemy się obić i z satysfakcją, jak tylko odblokowujemy cios to już koniec, nie wiem, uciekamy albo dajemy się pokonać, tylko musimy jeszcze potem wygrać. Co jest na przykład o tyle trudne, że może być o tyle niefajne, że powiedzmy jest taka sytuacja, że nie wiem, kilka razy mi nie wyszła moja akcja defensywna i zdlepałem trochę oklep, i teraz mam mało życia, a muszę jeszcze pokonać jaj, którego w ogóle nie biłem, bo cały czas tylko czaiłem się na ten jeden cios, którego chcę się nauczyć. Kumam. Więc jestem trochę ryzyka, no ale wiadomo, że jaj jest raczej przewidywalne, mają mniej ciosów, mają e, gorsze statystyki, więc zazwyczaj jest to do zrobienia. Gorzej jak na przykład jakiś gracz żywy przyjdzie, zobaczy, że się męczymy i stwierdzi, że zepsuje nam zabawę i nasz wysiłek jasne, a jakby było właśnie tak że staniesz do walki z jakimś AI i wyblokujesz czy tam wydodżujesz sobie nowy cios ale będziesz w koopie z jakimś innym graczem i to inny gracz pokona to AI to wtedy tracisz swoją pracę czy musisz zadać tego last hita czy nie, nie, nie musisz, trzeba? nawet nie ma znaczenia czy jesteście w koopie, jeśli przeciwnik zostaje pokonany a ty nie to dostajesz a, to doświadczenie mam. chodzi o to, że przeciwnik musi paść jasne, jasne, no to ułatwia trochę sprawę Fajno no i na tym w zasadzie jest oparta cała gra jest w niej trochę lokacji mamy jakieś tam nasze cele misji że musimy tam pokonać jakichś bossów żeby otworzyły się jakieś drzwi jak drzwi się otworzą to przechodzimy do kolejnej lokacji natomiast cała ta zawartość jest jej bardzo mało chyba w niej w 4 godziny zrobiłem wszystko co jest do zrobienia w tej grze i potem zostało mi już tylko No, walka z żywymi graczami tak naprawdę, albo poznawanie kolejnych ciosów. Gra ma jeszcze jeden ciekawy system, system szkół. Można sobie, jeśli jesteś już wystarczająco potężnym wojownikiem, doświadczonym, to możesz założyć swoją własną szkołę walki, w której i wtedy określasz zestaw ciosów, którego się używa w tej szkole walki, określasz tam, którego, której opcji defensywnej się używa, I wtedy inni gracze, których spotykasz, mogą stwierdzić, że będą się od Ciebie uczyć. Jeśli oni odpowiednio dobrze i wtedy mogą, niezależnie od tego, czy znają te ciosy, czy nie, mogą wyekwipować ten styl walki. Mhm. Potem ewentualnie może, jeśli oni odpowiednio dużo będą się nim posługiwać, to zostają mentorami i wtedy inni od nich mogą też się dołączać do tej szkoły i w ten sposób teoretycznie... Mogłoby się twoja szkoła rozrastać, jeśli akurat odkryłeś dobry zestaw ciosów. Okay. Wtedy wszyscy będą chcieli go używać. No tak. A co, jakie ty z tego masz zyski? Czy to jest jakoś systemowo wynagradzane, czy cieszysz się, że masz tam mentorów, uczniów i tak dalej? Właśnie to jest taki trochę end goal już. Aha. Taka reputacja. Albo jakby nic... A to wszystko, co w tej grze jest. W tej grze zdobywasz ciosy. Mhm. I tyle. Jest tam jakiś eksp, który trochę ci zmienia statystyki, ale od pewnego poziomu już zaczynasz bardzo powoli wbijać tego ekspa, każdy kolejny punkcik w atrybutach daje ci coraz mniej, więc powiedzmy, że już od pewnego poziomu te różnice robią się coraz mniejsze. Mhm. Jest też ekwipunek, natomiast ekwipunek został zaprojektowany tak, że nie ma obiektywnie dobrego i złego ekwipunku, tylko każdy ma po prostu trade-off tego, jakie ci statystyki daje, ale ile też waży. I wiadomo, im cięższy masz ekwipunek, tym wolniej się poruszasz. I na przykład, jeśli też możesz mniejsze obrażenia zadawać, jeśli akurat twój styl walki jest oparty o szybkości, a niekoniecznie tylko sile ciosów. Kumam, jeszcze z tych ekwipunków, jest cokolwiek, co wpływa na sam wachlarz ciosów, czy to jest zupełnie rozdzielna? Bo na przykład w Dark Soxach, chociażby. No, to jest tak, że na armor się za bardzo nie patrzy, bo armor jest ważny, ale jednak, no, pod koniec to i tak najważniejsze, żebyś umiał walczyć. Ale za to, wiadomo, broń jest najważniejsza, bo od broni zależy wszystko. Jest w grze broń i natomiast, no wiadomo, przez 90% czasu używamy wyłącznie pięści. Mhm. Jakby to miała być bijatyka, gra o walce, o sztukach walki. Natomiast dodano też. Yy można mieć miecz. Miecze są rozrzucone po świecie gry. Możemy je podnieść i nimi walczyć, dopóki ich nie upuścimy albo nam się nie zniszczą. W pewnym momencie odblokowujemy też umiejętność własnorocznego jakby tworzenia mieczy siłą woli, niczym Shiro's Fate's Stay Night. Uuuu, referencja. No, no, no. No, anime się szykuje Fate's Stay Night, kolejnego ruta. Fate, fate Jeff Night? Nie mów Jeff tak, nie wolno. Nie wolno, nie wolno, nie mów tak. Nie no, Unlimited Budget Works było fajna. Byłem tam. A wracając do Observera to jest też zestaw i jak mamy miecz, to do niego jest jakby, musimy się oddzielnie uczyć ciosów. Macząc tak samo z przeciwnikami, którzy też mają miecze i pokazują nam, jak można nim machać. No spoko. I oprócz tego możemy mieć też rękawice z tam jakimiś, nie wiem, kolcami czy innymi po prostu kawałkami metalu, które sprawiają, że nasze ciosy są cięższe i zadają obrażenia na bloku. I te, w rękawicach mamy dokładnie te same ciosy, co bez rękawic, ale inny zestaw. Jakby musimy oddzielnie przygotować sobie zestaw ciosów dla rękawic. I możemy teoretycznie nawet dokładnie taki sam, ale musimy go jednak sobie przygotować. Mhm. Uh -huh. Co jest fajnego w tej grze? No, strasznie mi się podoba cały ten koncept. Jakby, bo to, że masz ten krótki jakby wstęp, gdzie na początku walczysz trochę z AI, trochę z graczami, masz jakiś tam cel, jakieś tam zbieranie ekwipunków, jakieś tam zbieranie, poznawanie nowych ciosów, to jest idealne, moim zdaniem, single player do bijatyki. Mhm. Tak jak e, często, nie wiem, czy często powtarzam, ale jestem zdania, że... Gry multiplayer powinny mieć dobrą kampanię, która daje frajdę samą w sobie, a przy okazji tak potajemnie, niezauważalnie jest po prostu tutorialem do rozgrywek multiplayerowych, tak jak robiły to na przykład kampanie w stratek jak Blizzarda. Tak samo uważam, że fajnie gdyby biedki mogły coś takiego robić i to jest pierwszy przypadek, kiedy faktycznie coś takiego widzę, bo po prostu jest to płynne przejście. Na początku otworzysz swoją postać, masz obszar tutorialowy, potrafisz do otwartego świata, a jak już skończysz wątek fabularny, który jest dość krótki, to znasz już świat, znasz już ciosy, znasz mechaniki, masz już trochę doświadczenia, możesz grać z żywymi graczami. Jasno. Wiesz co, to jest koncept, z którym ja się już spotkałem wcześniej, Był rozważany na takim bardzo fajnym kanale YouTube'owym Extra Credits. Oh, oh, oh. Widzisz, tak bardzo cierpisz, a powiedzieli dokładnie to samo, co ty. Ja, ja wiem, że oni nie są głupi, ale też mam pewne zastrzeżenia. Ślepej zastrzeże... kurze ziarno. Ślepej no, kurze ziarno. No, dobrze, też mam pewne zastrzeżenia, ale trzeba przyznać, że jak na kanał popularnonaukowy gamingowe, to przynajmniej starają się zachować jakąś merytoryczną poprawność, ciekawość. No ale dobra, jestem sobie absolwer. W takim razie jak Cię słucham, to przychodzi mi na myśl od razu jeszcze jedno pytanie. Zobacz, czy w tej grze jest na tyle dużo zawartości dla pojedynczego gracza, że w takiej hipotetycznej przyszłości, gdzie będzie w nią grało nie wiem, 10 osób, bo już wszystkim się znudzi, minie parę lat i tak dalej, będzie jeszcze sens w ogóle do niej siadać, czy już go straci? Nie, no oczywiście, że nie. Chyba, że jesteś komplecjonistą i masz frajdę z tego, że chcesz poznać wszystkie ciosy w grze. To mhm. wtedy tak. Gra ma nawet tryb offline. Można sobie tam zaznaczyć, że chcesz grać offline i wtedy jakby nikt cię nie będzie przeszkadzał. Ani ty nikomu. No ale jakby ja nie, nie tego w niej szukam. Komam, komam. Ale też, no to jest, to jest bijatyka, tak? Przede wszystkim. To gra nastawiona na to, żeby się jednak pojedynkować z żywymi graczami. Więc to jak pytanie, nie wiem, co Alfa 2 ma dzisiaj do zaoferowania ludziom, jeśli gra w nią 10 osób, no niby nic, ale to świetna bijatyka, więc jak masz, jak jesteś jedną z dwóch osób, które grają w danym momencie, no to ma dla ciebie zaoferowania wszystko. No tak, tak, jasne, ale wiesz, to jest, ja zgadzam się z twoją wizją, że to jest bijatyka, ja sam w to nie grałem, więc ufam ci mój drogi. Natomiast chodzi mi po prostu o taką, taką konceptualną kwestię tej gry. Czy ona jest bardziej dla pojedynczego, czy jest mocno na multi. Skoro jest bardziej na multi, to też nie widzę problemu. Szczególnie, że przy takiej liczbie ciosów, jak opisałeś, to zapowiada się całkiem fajny kawałek gry. No, czy wiesz, no ja nie grindowałem tych ciosów, jakby nie miałem z tego akurat frajdy. Ja przyszedłem, trochę pobiłem się z ludźmi i tak naprawdę Twórcy zapowiadają mnóstwo update'ów, nie? obiecują niemalże gruczki na wierzbie, więc może na przykład za jakiś czas do tej gry wrócę i zobaczę co tam dodali, czy jakieś nowe obszary, czy jakieś nowe tryby gry. No, może być fajnie. Mm -hmm. A jak tam jest właśnie z takim poziomem tej ogólnej fajności? Może tak zapytam, czy te wszystkie style, wszystkie ciosy są takie mocno przyziemne, oparte bardziej na rzeczywistych rzeczach, czy z czasem no, tak, zaczynasz... Tak. Aha, tak, aha. tak, To zdecydowanie widać. To było inspiracje mocno sztukami walki. Chociaż momentami miałem wrażenie, że, że trochę jednak nie, nie do końca realne są pewne rzeczy. Wiesz na zasadzie, że często tak się analizuje jak analizuje się choreografię walki w wiem, w popkulturze. Patrząc na to z perspektywy prawdziwych sztuk walki, to widać, że o, tutaj jest fatalna postawa, tutaj ktoś by nie utrzymał balansu, tutaj jakiś, nie wiem, cios brakuje impetu, który by mógł, można by dodać. I tak samo tutaj wydawało mi się, że przy niektórych ciosach, że postać stawała w pozycji, w której bardzo łatwo by ją było ją z balansu, albo w której jej cios tak naprawdę, nie wiem, za długo się zamachiwała, co było kompletnie i nierealistyczne. Uh -huh. Ale to jest też trochę natura gier niestety, że, uh -huh. że no jednak to nie jest prawdziwe świat i nie masz frajdy z takiego młócenia pięściami w grze, tylko jednak musisz mieć tą możliwość zareagowania, zobaczenia, co to za cios, poznania go po animacji i wtedy z wykombinowanie, jak masz zareagować. No tak, jasne, jasne. Więc... Um... No i to jest, tak jak mówiłem, to jest gra z widokiem z zapleców, gdzie z trwem masz w każdym momencie jakby pełny trójwymiarowy ruch. I miałem problemy z ocenianiem odległości. I trochę mi to przeszkadzało, że na przykład chciałem zacząć walkę od tego, że tam jakąś końcówką swojego ciosu długozasięgowego trafiam i. Albo okazywało się, że podchodzimy już na tyle blisko, że miałem wszystkie swoje ciosy możliwe, albo nawet mój najdłuższy nie sięgał przeciwnika. I z tego, co się orientuję, to w prawdziwych sztukach walki wygląda tak, że często po prostu robi się takie pojedyncze wmachnięcia pięścią, nawet nie tyle, żeby trafić, co dosłownie po to, żeby właśnie sprawdzić odległość. No, tak. Zmierzyć w ten sposób. Na no, w grze tego za bardzo, jakby nie zrobisz, bo na no, nie odchodzi w grach. No tak, jasne. Też, nawet jak wiesz, machniesz tą pięścią, to w grze nie zobaczysz, czy, ten, odleg czy ta odległość była odpowiednia tak bardzo jak w prawdziwym świecie. No, no tak, kumam. Zresztą przecież słynny bokserski job, to jest właśnie to. To jest taki prosty, lekki cios do oceny odległości. A z kolei w jakiś bardziej dynamicznych grach, które w, trzeciej, w perspektywie trzeciej osoby chciały osadzić akcję zbliżoną raczej do walki w zwarciu często z tego co wiem tak jak nawet z pamięci sięgam korzystano z broni białej właśnie po to żeby, czy to w jakimś Devil May Cry czy to chociażby nawet w Dark Soulsach gdzie już starali się to trochę uspokoić właśnie po to żeby mieć ten dodatkowy zasięg żebyś mniej się przejmował tym czy trafisz czy nie a często i tak wychodziło szczególnie w słynnych Dark Soulsach że, że no kurczę a miałem go na krawędzi i nie wszedł hitbox ups smuteczek umarłem <gry> to jest gra ciekawa szczerze, to jest jedna z naprawdę ciekawa pozycja, trochę się nią już zajerałem tuż przed premierą i cieszę się, że w nią pograłem, no, natomiast no, nie wsadziłem w nią jakoś mega dużo godzin jak już trochę pograłem z ludźmi to poczułem, że, no, że już się nagrałem że ta gra nie ma dla mnie zbyt wiele więcej do zaoferowania, ale co z niej wyciągnąłem to Przynajmniej mogę je używać jako przykład na to, że można zrobić fajny tryb single playerowy, oparty w 100% o mechaniki bijatykowe. Mhm. Jakby chodzi też o to, że każdy przeciwnik typu AI to jest tak samo postać złożona jakby z takich samych klocków, jak każda postać gracza. Jakby z tych samych ciosów, które może ekwipować gracz, tak samo wygląda, tak samo się porusza i, i to nie przeszkadza jakby. Czy w takich tych porównywalnych wielmi krajach Dark Souls, no to masz jakieś potwory, szkielety, postaci podróżające się z różną prędkością, różnych rozmiarów. Tak, jasne, ale one też pełnią trochę inną rolę, no nie? bo tamte gry są nastawione przede wszystkim na doświadczenie single playerowe, więc tutaj różnorodność robi się bardzo ważna, a z kolei nie bez powodu właśnie o tych grach się mówi, że najlepsze walki, takie najbardziej pamiętliwe, to są te przeciwko chłopkom w zbroi, typom z mieczami i tak dalej. Humanoidom, które walczą w podobny sposób jak ty, bo w ten sposób najbardziej czujesz to starcie umiejętności, równych, podobnych sobie. Mhm. No dobra, To skoro już jesteśmy w temacie bijatyk, to prawdziwą premierą tygodnia jest Marl versus Capcom Infinite. Infinite. Który wyszedł bardzo niedawno, więc tutaj gorące pierwsze wrażenia. Owszem, obaj mamy już tę grę. I od razu powiem, że była w ten weekend też beta Dragon Ball Fighter Mhm. Więc miałem na świeżo możliwość porównania obu tytułów porównania swoich obaw, swoich nadziei i tego, który z nich podoba mi się bardziej, który mniej. No ale na początek Marvel, bo w niego graliśmy obaj. Tak, ja się na betę Dragon Ball'a niestety nie załapałem. Też trochę na własne życzenie. To, to jak tam wrażynka z Marvelka? No, moje doświadczenie w Marvela Rany, kurczę, ono jest zasmucające. Przede wszystkim jest niesamowicie nieskończenie nieoma zasmucające. I wiesz dlaczego? Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że jest to gra, do której premiery prowadziła nas tak wyboista droga, że z trudem przełamałbym się, żeby dać kapkomowi za tę grę. Dlatego, że tu nam pluli w twarz, tam nam pluli w twarz. No i jedni się bardziej przejmą, drudzy mniej. A najgorsze jest to, że siedliśmy do tej gry i nie mogłem odmówić jej tego, że w rozgrywce była naprawdę solidna. Jasne, jesteśmy na etapie pierwszych wrażeń. Może czekają nas chore optymalizacje. Meta gra może się rozwinąć tak, że Marvel Infinite może się okazać niegrywalnym z takim bzdur. Jakimś, wiesz, kusogę typu Hawk Don't Knock the Game. Ale... Nie, Marvel 3. No, no, no, nie, właśnie, nie. No, ale, ale, ale, ale do rzeczy. Bardzo dobrze mi się w to grało. Bardzo dobrze. I tak naprawdę całą tę grę, od początku do końca, dla mnie, cały system tej gry, wszystko, co wystarczyło zrobić, to dodać ten przycisk do tagowania. To, jak tagowanie drugiej postaci jest rozwiązane w Marvelu Infinicie, to jest esencja tego, co chcę widzieć w bijatykach. No bo widzicie, przycisk do tagowania, ten jeden przycisk, który zmienia postać aktywną w polu, to jest przycisk, którego naprawdę możemy użyć w każdej chwili. Więc dochodzą tak fascynujące sytuacje. Mówię Ci, dla mnie sam ten fakt, że zacząłem na przykład ćwiczyć jakieś combo, Pomyślałem sobie, kurczę, coś mi, tu nie, coś mi tu nie działa, może spróbuję inaczej kontynuować tę sekwencję, może jakoś inaczej ją przedłużę i tak to nie siada, tamto nie siada, coś jeszcze nie siada. Kurczę, no czy ta postać naprawdę jest tak słaba? Czy ta postać naprawdę nie ma kombosów? I w pewnym momencie mnie oświeciło. A co jak zrobię bardzo prostą sekwencję i wcisnę taga? I nagle, wiesz, na ekran wpada druga postać może kontynuować to kombo wyrzucić w powietrze, trzymać na ziemi setapować jakiś miks, cokolwiek. I podobnie w polu. Zaczęliśmy te walki, gramy sobie, ćwiczymy trochę bardziej niż, niż rywalizujemy, ale tak myślę, hmm, no trochę już pograłem na przykład Ultronem, bo trzymałem się na razie Ultrona, trochę Ironmana. I tak, dobra, okej, okay, to ja po prostu strzelam jakimś projectilem i taguję Ironmana, lecimy. Jest zmiana, teraz ty będziesz musiał dealować z drugą moją postacią i zobaczymy, jedną mi się nie udało ciebie otworzyć, to może jak się zmienię, to wtedy będziemy trochę mieli inne tempo rozgrywki i wtedy mi się uda posadzić ten hit. To jest naprawdę gra o ogromnej dowolności, przynajmniej na takim jeszcze wstępnym poziomie. No ja powiem, że dla mnie wszystko najważniejsze jest takie ogólne tempo rozgrywki. To jak działa w tej grze dasze, air dashę, to jak wygląda używanie ciosów, jak nabieranie pędu. To jest dla mnie jakby żadną grę nie gra mi się tak jak w Marvela. Aha. po może, ta, może persona była tam w miarę blisko, ale to jedyny przy, przykład. A tak to, to właśnie ten sposób poruszania się, to tempo, to jak się blokuje w tej grze, to, że masz tego advance carda, to jak działają rzuty, to jest dla mnie po prostu idealnie w mój gustrafia. To jest ten, ta prędkość, to jakby ten nacisk na te elementy gry, które mi się najbardziej podobają, to jakby zabawa geometrią, gdzie tam próbujesz ocenić, gdzie poleci twój przeciwnik i jak znaleźć dobry kąt, żeby z którego ty możesz go uderzyć, a on ciebie tak nie do końca, albo przewidywanie, że on to pewnie będzie chciał nade mną przelecieć i mnie uderzyć w plecy, to ja w takim razie przedeszuję pod nim i to ja go uderzę w plecy. Mhm. Te rzeczy są takie same jak w Marvelu Trójce. Gra mi się to mega podobnie, po prostu czuję się jak w domu. Tak, tak, to jest, to jest coś, co ja również odczułem. No i też te, te niuanse systemowe to jest coś, co widać, że zmierzało ku pewnemu uproszczeniu rozgrywki, może uczynieniu tej gry przystępniejszej od Marvela trójki. Ale jak zagrałem, jak już oceniłem trochę ten zasób ciosów postaci, to myślę, że plotki, jakoby to miało być naprawdę taki Street Fighter 5 tylko Marvel, to już możemy zdementować. Come on, to było plecenie bzdur, bo, bo jakby gra ma fatalny, szeptany marketing. No, jest, to jest ten problem, że tak. wszystkie te, było te kilka takich marketingowych blunder, Stop wpadek, wpadek, wpadek, tak? Było kilka takich rzeczy jak to jest słynna wypowiedź o funkcjach, bo nie mogą wziąć, bo Marvel, bo kapkom zapiera się, że o, Marvel dał nam ogromną dowolność przy wybieraniu postaci a czemu, w tym razie, czemu nie ma X-Menów? Bo to może już po fani ich nie pamiętają, a po co to tylko funkcje, więc takie pedenie ważne, jaką postać wybieramy, ważny jest jej zestaw ciosów i co z tego, że teraz grasz Ultronem, a nie Magneto, bo gra się nimi tak samo, w czym to nie jest kłamstwem i nawet jakby rozumiem ten tok myślenia, ale mówienie takich rzeczy na głos tak, to, to, nie jest... to, to nie jest coś, co powinieneś robić, jeśli chcesz trafić do Mas. Tak, no to jest ten idealny przykład, że możesz powiedzieć prawdę i zostać za nią obrzucony gównem. I bo... zasłużenie. Zasłużenie, ja się z tym zgadzam. Natomiast wróćmy do samej gry, słuchaj. Przelecieliśmy, każdy z nas, kilka postaci. Ja się zapoznałem i z Ultronem, i z Iron Manem. Przejrzałem listę ciosów Nowy, Nemezisa, Stridera i Jeddacha. I tak myślę, że nawet, powiem Ci, to czego się najbardziej zapierałem, Każdy mnie pytał, no to co, to może teraz w Marvelu Trójce za bardzo tym striderem w końcu nie grałeś, to może teraz, teraz w Infinicie, co? Spróbujesz swojego striderka, może się uda. I tak mówię, nie, nie, mówię, nie będę grał, bo w Trójce był do bani i będę się tego trzymał. Nie podobała mi się ta postać samodzielnie, była super asystą, nic poza tym i koniec, ale na pewno w Infinicie też będzie nudny, na pewno jest na siłę wrzucony. No i jak tak zagrałem, popatrzyłem sobie, jakie on ma opcje i tak, a może jednak, może, może dam szansę. Mówię Ci, im dłużej gram w tę grę, im lepiej ją poznaję, tym bardziej zasmuca mnie to, że była tak słabo sprzedana, bo coraz więcej rzeczy mi się podoba. No i ten Jeddah, co nie? Jeddah jest świetnie zrobiony. Jasne, wraca po długiej przerwie, więc też trochę za nim tęskniłem ale nie tylko miło go widzieć, ale też miło widzieć, że jest kompletną, mocną postacią z dosyć unikatowym stylem gry. I fajnie, że w końcu mam jakąś fajną postać z Darkstalker, co fajnie, Felicję. Dokładnie. Już. Morrigan im jeszcze daruje. Morrigan, im daruje, Morrigan ale... spoko, lubię Morrigan. Tak, no ale Morrigan, Leila i Felicja. Czy, czy możemy zobaczyć coś nowego, kapkom? No dżedach, proszę, Jedda. E, dziękuję, no, Capcom. Kurde, skąd wiedzieliście? Czemu tak późno? No, nie jest to Lord Raptor, ale na niego pewnie ty byś marudził, więc uznajmy, że było best of both worlds. Hmm. Eee, no ja jestem tym, niestety jestem w tej pozycji, że wszystkie moje postaci z Marvela Trójki nie pojawiły się w tej części, bo a to X-Meny, a to Akuma, którego wyjątkowo postanowili nie dawać. Bo też zmniejszyli ilość postaci Street Fighterowych. Nie mamy tutaj żadnej postaci ze Street Fightera 5. Żadnego Rashida, żadnego Nakaliego. Widać, kapkom nie, nie, nie zależy im na cross-promocji tych dwóch serii. No i dzięki niebiosom, bo to już byłoby. To by jeszcze bardziej utrudniało odbiór tej gry. No, dostaliśmy tylko klasycznych Ryu i Chan Lee, co jest ok, ale właśnie jak gram no tego nie mam. Nie mam Whiskera, nie mam oczywiście Duma, bo tutaj prawa autorskie, nie mam Taskmastera, bo widać, Kapkom. no ewidentnie celuje jednak w postaci znane z uniwersum filmowego, albo przynajmniej bardzo ikoniczne, no a był jest postacią bardzo niszową, uh -huh. więc niestety miałem pecha pod tym względem, więc patrzę przede wszystkim na nowe postaci. Bardzo podoba mi się Thanos, który Oj, jest tak. dla mnie postacią po prostu wszystko, czego chcę w bijetyce. Ma tak. Graba, ma fajne buły, ma lowe overheady. No, przede wszystkim ma takie duże, fajne ciosy, po prostu, gdzie trafienie każdego ciosu jest mega satysfakcjonujące. Mordasza w powietrzu jest duży, szybki, silny. Strasznie lubię ten taki. Strasznie duże i szybkie postaci. Mhm, to taki mnie... trochę załamujący archetyp, co? Tak. Kiedyś, no właśnie, jak... No. kiedyś jak czytałem yy, te dygresję. Jak czytałem manga Dragon Balla, to pamiętam, że strasznie ją uderzyło mnie, jak w pewnym momencie Vegeta opisuje ciosy Majin Buu jako szybkie i ciężkie. I z jakiegoś uh -huh. powodu strasznie mnie to zdziwiło, czemu nazwać cios ciężkim, a nie na przykład szybkim i silnym. No i jakoś tak właśnie... Tak mi się z tym teraz kojarzy, że właśnie Ultron nie jest szybki i silny, tylko jest szybki i ciężki, że czuć Thanos. za każdym... Thanos, tak. Że za każdym tym jego ciosem idzie po prostu ciężar jego ciała, cała ta masa i to widać w jego animacjach i to naprawdę fajnie wygląda i daje bardzo dużo satysfakcji. Ale I też ta rozgrywka jest to oparta, że ma takie ciosy, które tak się trochę rozkręcają, ale potem mają dużo klatek aktywnych, które na przykład dużo mają... Które długo trwają, ale też długo zostawiają przeciwnika w tym stunie. No, w ogóle podoba mi się przedstawienie przynajmniej niektórych zupełnie nowych postaci, bo Ultron wiadomo, że to była ta funkcja magnetosłynna, ale pomimo tego, on ma trochę takich ciosów, które są typowe dla niego, takie nadające mu charakteru, coś na co trzeba też przyznać wiele postaci narzeka i boleje w tej strefie, no bo oddanie charakteru przez moveset jest, jedną z najważniejszych, jest jednym z najważniejszych aspektów diatyki i no, u takiego Franka Westa mamy ten słynny jego nowy level 3, który wygląda tragicznie, ale tymczasem jednocześnie jest na przykład taki Thanos, który całkiem, całkiem kompletną paczką jest jako postać i faktycznie czuć, że to nie tylko jest mocna postać, to no nie tylko jakiejś, wiesz, wysokiej klasy złoczyńca, ale też kompetentny, silny i samodzielny wojownik, który potrafi sobie poradzić na polu bitwy. Fakt się sprawia wrażenie takiego final bossa, mimo że jest właśnie grywalną postacią. Mhm. Tak, tak. No ale myślę, że możemy jeszcze też sobie pozwolić na troszeczkę narzekań, bo ta premiera się nie obyła bez drobnych, drobnych potknięć, przynajmniej jeśli chodzi o wersję PC-tową. Miałeś już jakieś ciekawostki u siebie? Nie. Mam drobny błąd, że czasem po alt-tabowaniu gry i zmaksymalizowaniu jej mój kontroler nie działa i muszę zalt-tabować jeszcze raz. I to okay. w zasadzie tyle. Okej, okay, no to ja tylko pokrótce powiem, co mi się rzuciło w oczu. Z tego, co zauważyłem, to nie ma na razie opcji wyłączenia Wisynka w ogóle, co oczywiście nie odgrywa większej roli, jak grasz w oknie, ale jest nadal dziwna. Po, poza tym wydaje mi się, że aha, przepraszam, fajnie, że dali obsługę gry myszką to jest wielki krok do przodu jak na japońskie gry na pececie ale tak, w zasadzie cały UI jest w pełni funkcjonalny kiedy używamy myszki, to bardzo fajny dodatek no trochę się tylko zdziwiłem na liczbę rozdzielczości dostępnych bo wydaje mi się jakaś taka mocno okrojona Nie wiem, czy to akurat problem jest na lapku, na którym to odpalałem, ale ja miałem do wyboru chyba pięć rozdzielczości i to koniec. Więc ja miałem dziwnie. wszystkie, których potrzebowałem. No tak, no tak. Szczęśliwy kot. Ale to też dobrze. Słyszałem, że są problemy z wspieraniem niektórych kontrolerów w tej chwili. Jeszcze tego nie sprawdzałem u siebie. Na razie korzystałem tylko z klawiatury, tak żeby się trochę rozeznać. A jak graliśmy na konsoli, no to w trybie PlayStation 4 nie było problemów. Ale niestety nie ma legacji już zupełnie. Kapton już nie obchodzą twoje kontrolery z PlayStation 3, więc jeśli tak jak ja uparcie masz swoje PlayStation 360, to resetuj co 8 minut. No niestety są smutne strony tego wszystkiego. Ale pomimo wszystko... No wiesz, znowu cały czas ciągną się jakieś negatywne strony, teraz ostatnio był ten cały Eula Gate, gdzie ktoś odkrył, że w End User License Agreement w Marvelu Infinicie jest taki wyjątkowo drakoński zapis o tym, że wprost mówiący, że nie wolno organizować turniejów bez zgody Capcomu, jakieś takie pierdoły. Już nie warto się wdawać w szczegóły, bo każda firma robi takie zabezpieczenia w swoich umowach, ale akurat ponieważ mówimy o Capcomie, to teraz to jest znowu wielka porażka i trzeba to nagłośnić. Ja się z tym nie zgadzam, ale obawiam się, kiedy patrzę na interpretację ludzi, bo może to cały czas wpływać na popularność tej gry na scenie turniejowej. Nawet Mr. Wizard, no myślę, że dosyć sarkastycznie, ale jednak napisał tweeta o, o treści, no, no to nie wiem, może zrezygnujemy z Marvela na Ewo. No, nikt tego niby nie bierze poważnie, ale wiesz, że są ludzie, którzy wezmą i będą gadać głośno. Mam tylko nadzieję, że zostanie chociaż taki rdzeń ludzi, którzy będą w tę grę grać, żeby nawet kilka miesięcy później jeszcze się dało znaleźć przeciwnika. No wiesz, jak, znaczy, w Europie to wiadomo, że inna sprawa. Ale w Ameryce, jak myślisz o tych wszystkich korowych graczach, którzy grali w Marvela nawet do dziś, albo się w Marvela Trójkę, aż do premiery Infinita i o graczach, którzy grali w niego w Marvela Trójkę bardzo długo, już przez te, powiedzmy, nie wiem, ostatni rok, dwa życia gry im się odechciało, ale do tego momentu grindowali, to co oni innego mają grać? No tak. A można gadać no... o Guilty Gear, o grach Arxysa, ale no, to nie są te same gry. A oferują duże inne style rozgrywki, więc na przykład dla kogoś takiego jak ja, ja nie potrafię zupełnie się przerzucić na te anime fightery. No personę lubię, ale to wyjątek. Ani Blast Blue, ani Guilty Gear nie dają mi nawet ćwierć takiej, tej frajdy co Marvel. No Dla mnie robi się już powoli podobnie. Ja też nie mogę w tej chwili za bardzo grać w Revelatora 2, nie mogę się zebrać do tej gry, skupić. Ale powiem ci, że zauważyłem jeszcze jedną rzecz, kiedy grałem w Marvela i to jest coś, co się wiąże z tym moim problemem z innymi grami w tej chwili. Mianowicie, albo ja się zrobiłem leniwy, albo ja zawsze byłem leniwy, tylko nie bardzo miałem wybór, ale lubię gry, które oferują ci dowolność w trakcie rozgrywki. W sensie, wiesz, jeśli grasz w Guilty Gear'a chociażby, Wiesz czego oczekujesz i ja, tego nie kry... ja nie krytykuję gry za to, ale musisz usiąść do treningu i bardzo konkretne sekwencje wykuć na pamięć no. i jak, jak tylko trafisz raz, to musisz lecieć z tą pamięciówką, bo o to chodzi, nie? na tym polega gra. No, no, na... Właśnie myślałem, że to lubisz. No właśnie ja też tak myślałem, ale okazało się, że lubię, kiedy robię to testamentem, a nie kiedy nie ma testamenta. A widzisz, z kolei w Marvelu cały czas mam z tyłu głowy tę taką furtkę, że jasne, oczywiście, że będę się uczył optymalnych kombosów, że będę starał się tak zrobić, żeby jak najbardziej ograniczyć twoje opcje w defensywie, wiesz, o to chodzi. Zresztą te Infinity Stony też całkiem fajnie wspomagają ten koncept momentami, ale jednocześnie pozostaje chociażby ta dowolność w neutralu, ta dowolność nawet trochę w okizemę, dzięki temu tagowaniu się, przełączaniu postaci jest ta dowolność, której też trochę szukam na przykład i znalazłem w tekenie, że o ile pewne rzeczy muszą być wykute na pamięć i wyuczone, o tyle są gry, które bardziej i mniej na to stawiają i ja coraz bardziej skłaniam się ku tym grom, które stawiają na to mniej. Jeszcze jedną zaletą nowego Marvela jest to, że właśnie to, że on się wydaje taką grą trochę okrojoną, taką trochę bezpieczniejszą, Co było w Marvelu Trójce? Mieliśmy Infinity, mieliśmy tam Vergila, mieliśmy naprawdę Morrigan Duma, mieliśmy z super mocnego Zero, mieliśmy naprawdę absurdalne rzeczy, które, z którymi trzeba się było po prostu pogodzić, jeśli chciało się grać w te gry, po prostu nie było wyjścia. No, więc, nie zapomnijmy. Tak, to, że Vergil jest Vergilem, ale mhm. no, ja tam nie byłem z tego powodu zadowolony. Jasne, nie zapomnijmy też o teamach na Firebrandzie i X-23. O że to było w ogóle możliwe, że to nie przeszło do mainstreamu w żadnym momencie. Timy, które dosłownie działały tak, że jeśli zabijecie jedną postać, to macie gwarantowane zabicie kolejnych dwóch, z których... Albo nie dało się w ogóle w żaden sposób uciec, albo jakiś tam bardzo sytuacyjny setup, gdzie tam w odpowiednim momencie aktywujesz x i robisz R-Dasha, co potrafiła zrobić dosłownie jedna osoba w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie tym samym. Ja. Jeszcze na Firebranda był ten słynny tech, gdzie jeśli zrobiłeś push na dziesiątym hicie block stringa, to wtedy jeszcze mogłeś uciec, ale musiałeś mieć postać, która po tym push bloku, tak jak sam powiedziałeś, może uciec, więc to no, no... Nie zapowiada się, żeby aż tak fajnie było w infinicie, ale tutaj już bym się nie, nie rozpędzał, bo zobaczymy co gracze znajdą. Ale wiesz, masz też tą furtkę wyjścia, że gra dała nam coś w stylu Bursta, nie? Uh -huh. Masz ten, wydajesz dwa paski i wtedy druga postać wchodzi na ekran, nawet jeśli twoja pierwsza jest, kom, konkretnie, jeśli twoja pierwsza jest kombowana i może jakoś tam się wbić i przeszkodzić. Wiadomo, że może też być, zostać po prostu trafiona i wtedy przeciwnik od razu bierze dwie postaci na jednym ogniu, no ale może zazwyczaj w kombosach. Można ocenić moment, kiedy można się wbić na ekran, a jeśli przeciwnik będzie robił tylko takie combo, żeby nie dać ci tej opcji bezpiecznego wejścia na ekran, to zazwyczaj e, zrobi mniej obrażeń, to mu ogranicza opcję, więc fajnie, że już teraz są takie zabezpieczenia, no wiadomo, no zobaczymy jak się Meta gra wykreuje, ile opcje ludzie wykombinują ale na razie nie zapowiada się na nic strasznego. No właśnie chciałem powiedzieć, że już widziałem jedno takie kombo, które jest zaprojektowane pod to, żeby się z niego nie dało uciec, ale co ciekawe, wydaje mi się, że opracowano ten system wtagowania drugiej postaci tego pseudobursta w ten sposób, że żeby, z... żeby zrobić pułapkę na tego taga desperackiego, to musisz prowadzić swoje kombo na ziemi. A to już z automatu znacznie ogranicza twoje opcje. No tak, właśnie o tym mówiłem. Chociaż być może da się jakoś też, nie wiem, swoją postać wprowadzić drugą na ekran, zrobić taga i wtedy nią kontynuować combo, jednocześnie uderzyć twoją wchodzącą. Nie jestem pewien, że to wszystko jest do zbadania. Ale właśnie, do zbadania. Dużo ja przed nami. Jestem podekscytowany i chcę grać. Mhm. No a jak tam Dragon Boru? Tutaj już ty się pochwal, dawaj. No więc, jak wiesz, miałem mega obawy do tej gry z uh -huh. każdym i przez ostatnie tygodnie, miesiące bardzo dużo ludzi zaczęło je podzielać. Uh -huh. Ludzie zaczęli zauważyć, że animacje w są strasznie długie, że ta rozgrywka wydaje się taka dość powolna, nawet nudna momentami, że wszystko wygląda bardzo tak samo, że jakby wiesz, ten żart, że każdą postacią gra się tak samo, który jest tylko trochę żartem. No i jak Ale... sam No, No, ale jest w nim ziarnko, prawda? Mm -hmm. No i jak sam pograłem, to okazało się, że praktycznie żadnego z tych zarzutów nie mam. Jakby hmm. nie czuję tego. Pasuje mi tempo rozgrywki, pasuje mi jakby to, w jaki sposób poruszasz się postaciami, to nabieranie pędu, te wszystkie jakby to ująć. Ogólnie no, sposób poruszania się po grze, to jaki sposób postać może cię powstrzymać przed poruszaniem się, to jak możesz gdzieś tam uskoczyć, żeby zapędzić postać, zwer, z zwabić ją i uderzyć. To jest bardzo w stylu takim powiedzmy bardziej jednak dla mnie personowym niż Guilty gearowym, jeśli miałbym się tego porównania trzymać, że którą grą Arxysa jest to najbardziej. Aha bo najbardziej bałem się właśnie, że to będzie takie typowe guilty gear, gdzie no jednak, no to nie jest najszybsza gra na rynku a tutaj widać, że jednak nastawili postawili na to tempo, na ten chaos no i grę tylko godzinę, nie, więc równie dobrze mogę po kilku godzinach więcej stwierdzić, że kurczę nie, jednak faktycznie cały czas robi się to samo ale no póki pograłem tą godzinę to wydawało jeszcze dużo myślałem kombinowałem, że od tego mógłbym używać, to z tym mógłbym kombinować, może tu jakieś fajne są rzeczy do ogarnięcia, przy czym, ja zresztą w ogóle TKPD bardzo mało różnorodności robiłem, bo śmieliśmy się z kolegami, że w tej grze po prostu robi się super dash na pałę, czyli ten atak homingujący, gdzie postać po prostu leci do przeciwnika i go uderza i to jest atak, który jest bezpieczny na bloku, a na trafieniu masz combo, A komba nawet nie trzeba się uczyć, bo po prostu robisz autokombo, nawalając sobie z przyciska. No, i... no właśnie, ale, ale przecież jeszcze jest taki drobny szczegół, że już teraz odkryto antysuperduszowe techniki, bo okazuje się przynajmniej wstępnie, że on wcale nie ma korzystnego hitboxa. Więc można bardzo łatwo go albo zentajerować, Wiesz, no, wciskasz sobie dół heavy, a i jest okej. Okay, albo nawet traktują go niektórzy porównują do headbata, EHONT ze Street Fightera, na którego no, najpopularniejszą taktyką jest po prostu wcisnąć light puncha, bo wtedy twój hitbox wygra z jego. No z doświadczenia nie zgodzę się, że to jest takie oczywiste. No ale może po prostu o to chodzi w tej grze, że najpierw trzeba nauczyć się właśnie radzić sobie z tymi super dashami na pałę, a dopiero jak to zrobisz, jak już wyrobisz sobie ten nadwyk wciskania guzika w dobrym momencie, to zaczyna się właściwa rozgrywka. Wiesz, pamiętaj, że to nie jest tak, że w tej grze nie stoi się w miejscu i nie czeka na przeciwnika, tylko chcesz coś tam poddaszować, może puścić jakąś kulkę, może zrobić ardasza z jakimś guzikiem i problem w tym, że ten super dash bardzo mocno to ogranicza. Bo często, właśnie jakiekolwiek poruszenie się, oderwanie się od ziemi, wciśnięcie guzika sprawia, że wystawiasz się na to, że to przeciwnik uderzy cię z full screena i skąbuje z tego. No tak, I to kumam. kumam problem, to kumam. Bardzo ale... często mhm. spodziewałem się, że mój przeciwnik zrobi e, super dasha, ale myślałem, że zdąży jakąś akcję zrobić, zanim on do mnie doleci. Okazało się, że zupełnie nie. Że puściłem blok na chwilę i dostałem. A tak z ciekawości, właśnie, bo to też jest coś, o co wiele osób pytało jak już zaczniesz tego superdasza, to ty jako wykonujący te akcje nie możesz go przerwać niczym. Dobrze rozumiem? Czy coś go może jeszcze przerwać, zanim doleci do przeciwnika? Chyba nie. Mhm. Czyli to już jest taki commitment, tak? No tak. Dobra, może okay. superę można przerwać, nie jestem pewien. Okej, okay, okej. Okay. No wiesz, to zawsze zostawia sensowną furtkę. Jeśli mówimy o balansie i, i też... Nie tylko o samym balansie w wyrównaniu postaci, no ale balansie rozgrywki i tym, czy te narzędzia są jakoś ograniczone albo wzmocnione odpowiednio. Więc okej, okay, to dla mnie brzmi sensownie. Powiedz mi, jakie postaci sprawdziłeś? Grałem Trunksem, e, Boo i Vegetą. No to kto jest najlepszy? Dawaj. Ja nie rozumiem pytania. No... Która postać z Dragon Ball Fighters jest najlepsza? Nie, nie. Proszę o telefon do przyjaciela. A nie, nie mam przyjaciół, tylko nie to. Unlucky. No ale co, Trunksa miałeś na Mhm. Mm chociaż ster później go zmieniałem, bo okazało się, że ma bardzo dobrą asystę. O, fajnie, fajnie. Więc tak naprawdę powinien mieć buł na pońcie, chociaż tak naprawdę posiadanie pointowej postaci na Asystent jest dobrą opcją, bo zrobienie taga na samym początku rundy jest dość mocne. Wow. Bo tak jakby automatycznie robić tego super dasza, a tak w przeciwieństwie do super dasha nie ma w ogóle startupu. Mhm. No tak, warto tu też wspomnieć, że przynajmniej w tym betowym buildie to, czego się dowiedziałem, to asysty mają bardzo duży cooldown jak na tego typu gry. Taki, e, słyszałem, że wrzucano takie liczby jak nawet trzy czy całe cztery sekundy. Mhm, no Ale jest zrównoważone tym, że możesz wezwać dwie postaci naraz. No tak, tak, tak. No ale oczywiście jest to coś innego dla nas, którzy są przyzwyczajeni do marvelowych asyst, gdzie praktycznie jak tylko, ona wyszła, jak tylko jedna postać zeszła z ekranu, to już drugą asystę mogłeś przywołać, nie? Ale to jest właśnie fajne, że to jest taka gra, która wierzy trochę tą, ten system marvelowy i próbuje go zrobić po swojemu. Pewnie. Co z Cool tak nie do końca przepraszam, nie do końca moim zdaniem się udało, bo jednak tempo rozgrywki, czy ilość multihitujących ciosów bardzo było dużo rzeczy, które no, dla mnie czyniły tę grę jakby zupełnie inną w odbiorze, w samym prowadzeniu się. No, no tak. Tutaj s... czułem, że gram właśnie faktycznie to jest Marvel Darksysa. No, tak mi <śmiech> pasuje. To nie jest zbuczerowany Marvel Darksysa, to nie jest to, że oni wzięli tryb 3 3 i zrobili w nim okrojonego Guilty Kira, tylko oni faktycznie chcieli zrobić Marvel vs Capcom z postaciami z Dragon Ball'a i trochę swoim sosem. No tak, i można było też parę ciekawych efektów tej pracy zobaczyć, bo powiem ci, że byłem bardzo zadowolony z tego, jak zaczęły się rozwijać kombosy w tej grze. Widziałem bardzo mało sekwencji takich blockstringowych, mixupowych i okizemę szeroko pojętych, ale za to komba to już się zrobiły całkiem chore i kreatywne. To jest duży problem z ofensywą w tej grze, że wydaje się, że jest mało opcji, że trudno będzie zaskoczyć przeciwnika. Pamiętajmy, no i... że rzuty w tej grze są absolutnie fatalne, bo mają bardzo długi startup i przerywa się tak jak w tekenie, wciskając dowolny guzik. No i jeszcze trzeba pamiętać o tym, że w aktualnych buildach bardzo dużo paska budujesz na bloku. Jeden z znajomych moich, który to testował, powiedział, że jak walczył na Androida 16 i zablokował dosłownie 5 hitów, to już miał pełen pasek jeden. No, w tychże pasek się buduje wszystkim. Mm -hmm. No, jak tak to u było tak, że ten pasek masz. Wiesz, nie, nie użyłem żadnego paska, tylko normalnie skupiam się na tych super w gwałtokombosem. Nagle patrzę, mam pięć pasków. Fajnie. Ale też podoba mi się, że Arksys troszeczkę przystopował z byciem Arksysem. Bo to jest gra, w której typowe dla Arksysu mechaniki, byłyby koniec końców odstraszające. Musimy pamiętać o szerszej grupie docelowej i też mieć ją na uwadze, a jakbyś, wiesz, wystarczy, że trzeba ludziom tłumaczyć, że to, że to nie jest w trójwymiarowej kamerze osadzone, to nie znaczy, że wygląda gorzej od Xenoverza, a jakbyś miał im jeszcze tłumaczyć, co to jest tension pulse i w jaki sposób się na niego wpływa, to myślę, że ciężko byłoby ją sprzedać. Hey, Hiro, może chcesz mi opowiedzieć, jak działa jak się nazywa ta biedka, twoja mechanika? Reflekt? Czy Reflekt? To Ta mechanika śmieszna z Guilty Gira, to co z focus atakiem i Blitz odbicie... Shield. Blitz shield. Blitz shield albo dla ludzi, którzy wiedzą, co dobre, ten głupi, okrojony uproszczony prostacko Slashback. A daj sukę, gdzie jest mój slashback. Wszystko było dobre, jak w tych grach był Slashback. Nie, nie, nie chcę ci tego tłumaczyć, bo będę się zasmucał. I trwałoby to pewnie z 15 minut. Wolałbym ci opowiedzieć fabułę Blaze Blue albo słuchać, jak mi ją opowiadasz, niż tłumaczyć. Pawła Blaze Blue, Manga mm. Mai, mm. Mm. Mm. Mm. Dark Souls 2. Ty co? Dark co? Słuchaj, bo musisz zrozumieć, że istniejesz tylko, kiedy jesteś obserwowany, więc gdybyś sam siebie obserwował, to mógłbyś żyć w nieskończoność. Oglądałem o tym anime. No, pewnie nie jedno. No, Dark Souls, okej, okay. chciałbym wrócić do tego tematu, nie ukrywam, bo Dark Souls 2 to jest gra, której jeszcze do diabła nie skończyłem. Naprawdę, nawet, nawet nie chcę patrzeć, ile ja mam godzin w to nabite, 84, i to tak naprawdę jest mało, bo ja w jedynkę mam nabite ze 160, ale Dark Souls 2, wow, mam dwa duże, rdzeniowe, że tak to nazwę, przemyślenia na temat tej gry w tej chwili, którymi chcę się podzielić. I jednego z tych przemyśleń już nie pamiętam, więc zacznę od tego drugiego. Ta gra! O matko! Słuchaj. Zacząłem ogrywać DLC-ki. Przeszedłem z grubsza jeden dlc i kończę przechodzić drugi, a są trzy. Gdyby w tej grze wywalili całą główną fabułę, ale tak od początku do końca, wyrzucamy wszystko, zostawili te lokacje DLC-kowe i dodali jeszcze pośredniczące lokacje tunelowe, które łączyłyby te DLC-kowe miasta i zamki, to powstałaby z tego gra tak niesamowita, że ludzie prawdopodobnie nie przestawaliby w ogóle w nią grać. Umieraliby z odwodnienia i niedożywienia przed komputerami. Bo to jest naprawdę coś niesamowitego, jak ogromna jest różnica w poziomie jakości lokacji DLC-kowych w porównaniu do tych, do tych podstawowych. I to tak naprawdę, wiesz, to nawet nie jest tak, że te lokacje są doskonałe, bo nie są. One mają ewidentne momenty zaprojektowane dla tych najbardziej zażartych, najplugawszych i znienawidzonych ludzi, czyli fanbojów danego tematu fanboyów Dark Soulsów, którzy wiesz, będą siedzieć i ci tłumaczyć, że oczywiście, że niewidzialny NPEC, który zamienia się w jedną z 50 baryłek w pokoju z baryłkami, który tylko czeka, aż przebiegniesz obok niego, żeby sprzedać ci darmowego backstaba i cię zabić, to jest super, to jest najlepsze, co stworzył From Software, bo przecież dostajesz monit, że ten NPC się pojawił gdzieś w lokacji, więc powinieneś na niego uważać, no powinieneś go znaleźć, to twoja wina, jak cię trafi get good Tak, ale jednocześnie no, te DLC-kowe lokacje, rany, mógłbym się nad nimi rozpływać w nieskończoność, wiesz, bo one mają co one mają? One mają właśnie to, czego ludzie co ludzie myślą, że składa się na całą serię Dark Soulsów bo tak naprawdę brakowało takich lokacji i w jedynce i w dwójce i tak dalej, ale one są ogromne a jednocześnie za, rozplanowane tak, żeby łączyły się same ze sobą. To jest taka prawdziwa dwaniowa eksploracja, gdzie znajdujesz nowe przejścia. Nagle się okazuje, że możesz wrócić do samego początku lokacji, po tym jak ją eksplorowałeś przez dwie godziny ciągiem. Nagle się okazuje, że znajdujesz wiesz, jakiś klucz, który ci otworzy drzwi, o których pamiętasz, że one gdzieś tam są i otwierasz jej, tam jest coś nowego i eksplorujesz to dalej a jak pójdziesz dalej to znajdujesz kolejny skrót który cię wywali gdzieś indziej i muszę przyznać, że sam level design sam ten złożony wielowarstwowy poziom jaki się składa chociażby na pierwszy DLC który ograłem na Crown of the Ivory King jest coś fenomenalnego to jest geniusz level designu i będę przy tym obstawał oczywiście to nadal jest trudne to nadal jest trochę wredne Ale to, ale naprawdę ludzie nie kłamali, że warto jest grać 60 godzin w Dark Souls 2, żeby potem pograć 20 godzin w DLC, czy tam 10. Jesteś pewien? jako człowiek głęboko spętany syndromem sztokholmskim uważam, że Dark Souls 2 jest fenomenalnym doświadczeniem i to wcale nie jest tak, że ta gra cię nie lubi i jest zrobiona przez wrednych skurczybyków, którzy chcą cię zgnoić tylko po prostu musisz się do niej przyzwyczaić, wiesz, oswoić trochę bo ona jest inna no, czasem no. się trochę ślini czasem czasem gryzie Tak, tak, czasami zacznie krzyczeć i nie do końca w sumie wiesz dlaczego, ale no może po prostu, wiesz, może to twoja wina. Może no. to ty nie byłeś dla niej dostatecznie dobry. Może nie musisz... byłeś wystarczająco dobry, może no musisz właśnie. być lepszy. Właśnie, właśnie, przecież możesz być dla Dark Soulsów dwójki lepszy i one wtedy też będą cię kochać na swój sposób. To jest trudna miłość, ale no one takie są, że trudno się je kochać. Gdyby tak grać w dobre gry. Hmm. Kurczę, to, to znaczy w DLC-ki do Dark Soulsów twój. A pisze. można w grać od razu? Wiesz co, nie, ale żeby w ogóle mieć do nich dostęp, to nie trzeba się jakoś bardzo natrudzić. Tylko po prostu jak już będziesz miał do nich dostęp, to jeszcze raczej nie będziesz gotowy, żeby je przechodzić. To moim zdaniem to są lokacje zdecydowanie zaprojektowane pod endgame. Hmm. To gdyby no. tak grać w gry, które wymagają od Ciebie 60 godzin męczenia się, żeby dotrzeć do 10 fajnych. No byłoby hmm. fajnie. Ale wiesz co? Przypomniało mi się, co jeszcze chciałem powiedzieć o tej grze. Bo sarkazm i tak dalej, nasze super śmieszne, humorystyczne wstawki na bok. Ja z tego będę stand-up robił, co teraz gadam, to ćwiczę swój materiał. No siema chłopaki, właśnie, właśnie przyszedłem do Drangleik. Oj, ale mnie moje dusze bolą. <śmiech> <śmiech> A, ale mnie Lord Vessel boli od tych podróży. No ale dobra, no, ale dobra. Te, te, te super niesamowite mądrości Hirio, do których ja zmierzałem, to jest to, że zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Dark Souls dwójka są pełne wad. Mają ogromną liczbę źle denerwująco, irytująco zaprojektowanych lokacji, przeciwników, wszystko, wszystkie takie rzeczy. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że gdybyś był w tej grupie ludzi, którzy kupują tę grę na premierze i był częścią społeczności, która wspólnie odkrywa tę grę, to miałbyś naprawdę ciekawą przejażdżkę, bo Teraz to jest zupełnie inaczej. Zresztą no, trzy tygodnie po premierze tej gry było już zupełnie inaczej. Kiedy każde zamknięte drzwi możesz sobie wygooglać, każdą lokację możesz sprawdzić, to, no, to odbiera trochę z tego wrażenia eksploracji, z tego zachwytu wynikającego z odkrycia. To czemu byś to robił? Wiesz dlaczego? Bo z całą swoją wadliwością to ty, ta gra jest zrobiona w sposób, który cię w nią wciąga mimo wszystko. Najlepszy przykład jest taki, moim zdaniem, że jak wiadomo od samego początku możesz się teleportować między lokacjami i to się wiąże z bardzo istotnym elementem interfejsu użytkownika, mianowicie jak wejdziesz do menu teleportacji, to pojawia ci się lista lokacji, która jest stała, w tym sensie, że masz kafelki, jest tyle kafelków ile lokacji, I oczywiście te lokacje, w których byłeś, mają tam pokolorowane kafelki i są podpisane, te, w których nie byłeś, nie są podpisane, są zupełnie wyszarzone i nie wiesz, co to za lokacja. Natomiast idąc dalej, jak wybierzesz sobie jedną lokację, to możesz się teleportować do konkretnych checkpointów w tej lokacji i tam jest bardzo podobnie, czyli jak byłeś w jakimś checkpoincie, to go widzisz, a jak nie, to jest istotne, jak jest checkpoint, ale go nie znalazłeś, To jest konkretny kafelek, konkretnego koloru, taki lekko zacieniony, sugerujący, że coś tam jest do odkrycia, a jak nie ma po prostu fizycznie na przykład czterech checkpointów w danej lokacji, to masz trzy kafelki i czwarty taki zupełnie zablokowany wyraźnie, ale to prowadzi do... Z zabiegu, który niesamowicie rozbudza mój taki zmysł gracza-eksploratora, bo przeszedłem lokację od początku do końca, pokonałem jednego bossa, pokonałem drugiego bossa, zdobyłem ostatni tam przedmiot, który jest za nią nagrodą, no i wchodzę się z niej wyteleportować i tak patrzę, ej, tu jest jeden checkpoint wyszarzony, więc go zupełnie nie widziałem. I teraz wziósł powrotem, przechodzimy całą lokację, komnata po komnacie, kawałek po kawałku, szukamy jakichś ukrytych przełączników, jakichś przejść niewidzialnych, jakichś ścian ukrytych, no bo kurczę, przecież coś tam musi być i oczywiście w końcu, jeśli chcesz samodzielnie, jeśli nie chcesz, no to wikia i do przodu, ale w końcu dochodzisz do tego momentu, że mm, to tutaj trzeba było zejść, tam się trzeba było przekraść, tu trzeba było zabić i otwiera się kolejny checkpoint, który jest kolejnym dużym segmentem lokacji. Jasne, w tych podstawowych to jest mniejsze, w DLC-kach jest to bardziej uwydatnione i czujesz tę nagrodę. Mimo wszystko, mimo całego tego trudu, całego tego borykania się z tą grą, ona potrafi wynagrodzić ci granie w nią to mimo wszystko jest sukces, który myślę, że można spokojnie powiązać z Soulsami dwójką. No patrz, a możesz grać w taką grę jak Doom, która informuje cię o tym, ile procent sekretów, przedmiotów i przeciwników znalazłeś i grasz w fajną grę i do tego też nadal masz ten eksploracyjny jakby motywator, że o, jeszcze czegoś nie znalazłem na tym poziomie, to muszę do niego wrócić i głębi go przeszukać. No w Dumie to było trochę inaczej, to znaczy to było trochę inaczej. W Dumie było dokładnie tak samo, tylko te poziomy były krótsze i mniejsze. I fajniejsze, i gra była Ech. fajna, i... i ścieżka dźwiękowa była super, i, i było widać, że ludzie zrobili tę grę z pasji. Mówimy o Dumie nie... z 90-tego któregoś, tak? Oczywiście. Tak. To znaczy no ten nowy też jest świetny i też jest bardzo dobry pod tym względem, który opisałeś, ale tam już eksploracja jest uproszczona. No, także żeby nie było, Dark Souls to nadal jest gierka taka, wiesz. Taka z ogromnymi wadami, się tego nie da, te, nie da się temu zaprzeczyć, ale przynajmniej zrozumiałem dlaczego ona mimo wszystko nie była flopem. Udało mi się dotrzeć do tego etapu, że okej, okay, wiem dlaczego ludzie jej bronią i nawet jeśli ją krytykujemy to możemy się zgodzić, że ona ma bardzo dużo do zaoferowania. No i niestety najgorszy jest wniosek, który z tego płynie bo tym bardziej chcę dać szansę trójce. No cóż to fajnie, że kombinowałeś jak zamknąć ten wątek, tak ja tutaj mam zupełnie pytanie, które trzymamy już od jakiegoś czasu. Wal! Vale. Czy w tych grach mówiłeś o tym level designie, o tej metroidwaniowości Czy projekty poziomów w tej grze jakby wymagają tego, żeby ona była taka wymagająca? Czy ta gra mogłaby być łatwa, a poziom, projekty poziomów nadal by się broniły? Bezdyskusyjnie to drugie. Poziom trudności Dark Soulsów, szczególnie dwójki, wynika z, wynika z samego projektu przeciwników i starć z nimi. Więc wiesz... Na przykład no ta lokacja, którą ostatnio kończyłem eksplorować, czyli to Eleum Lois, DLC, pierwszy Crown of the Ivory King, ona nie jest trudna, nie mogę powiedzieć, żeby była jakaś bardzo trudna, ale jeśli z każdego ze starć, które odbywasz w tej lokacji, wyjęty zostałby jeden przeciwnik, to ona natychmiast stałaby się przyjemnym spacerem, eksploracją super fajnego zamku, poznaniu jego historii itd. A ponieważ wszędzie jest ten jeden dodatkowy przeciwnik, no to bywa różnie, wiesz, możesz wziąć build, który sobie będzie radził z tym lepiej, możesz wziąć taki, który poradzi sobie gorzej, ale generalnie cała lokacja jest zaprojektowana tak, że będziesz ginął, będziesz wracał, będziesz ginął wracając, będziesz tracił duszę over and over again, ha, ha, ha, ha, ha. Więc tak, można, tu, tutaj zupełnie nie jest to powiązane z samym projektem poziomu, to jest tylko kwestia rozmieszczenia przeciwników, no i ich statystyk. Okej, okay. no to nie wiem, tak, przyszło mi do głowy, czy to jest jakiś sposób zazębione, czy po prostu na Solsy składa się dobry level design i poziom trudności i klimat jakby, czy to są elementy, które się zazębiają, czy po prostu składają no to, to mówię ci tak zupełnie serio że to jest, można to bez problemów rozdzielić, bo zresztą najlepszym przykładem na to dla każdego kto grał w Soulsy 2 jest Shrine of Amana, która jest bardzo długim korytarzem ale w tym korytarzu są zazębiające się starcia z magami i z wojownikami więc jak tylko zrobisz o trzy kroki za daleko w jedną stronę to już możesz być kompletnie udupiony okej okay hitboxy i framey na gmail.com piszcie hitboxy. nam o solsach mm. i o bijatykach bo nie wiem bo tematy, <grym> które poruszyliśmy w tym odcinku no to dobry takie. powód? <grym> no, no pewnie piszcie, piszcie a ja będę się przygotowywał mentalnie na moją wyprawę w świat Bloodborne przygotujcie się na mentalnie na bombę tematyczną w przyszłym odcinku It's easy to say